Książę, który podziwiał i wierzył w szlachetność cara Aleksandra I i autor jednego z najsłynniejszych cytatów w historii polskiej literatury, imię jego 44. To dwaj bohaterowie dzisiejszej opowieści, noszący to samo imię. Pierwszy to Adam Jerzy Czartoryski, który w swoim prawie stuletnim życiu piastował funkcję ministra spraw zagranicznych Rosji, także kierował rządem narodowym podczas powstania listopadowego. Car Mikołaj I wydał na niego wyrok śmierci. Po klęsce zrywu w Paryżu na emigracji był przywódcą hotelu Lambert i dla swoich zwolenników królem de facto. Z drugi to Adam Mickiewicz, wieszcz, który wielkim poetą był, ale i wizjonerem, publicystą, działaczem politycznym, którego ostatnią akcją patriotyczną była próba sformowania Legionów Polskich do walki z Rosją. Co ich łączyło, co dzieliło w myśleniu o niepodległości Polski? Historia żywa.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 Prawda, że dyplomacja to jest działania i stosunki między narodami musi mieć przeważny wpływ na przyszłość Polski. Ale zawierzcie mi, szanowni rodacy, jakożkolwiek wiele znaczą chęci ku nam Europy, jest to jednak przedmiot drugiego rzędu w naszych poczynaniach. Narody nie umierają i same są głównymi sprawcami swych losów, cnotami tylko mogą utrzymać i przedłużać swe pomyślności. Adam Jerzy Czartoryski, rocznik 1770, był synem Izabeli z Flemingów oraz księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Przynajmniej oficjalnie, bo plotka głosi, że jego biologicznym ojcem był Mikołaj Repnin, ambasador rosyjski w Warszawie. 22-letni Czartoryski był uczestnikiem wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku w obronie Konstytucji 3 maja. Za walkę dostał nawet Order Virtuti Militari. Jak to się stało, że został przyjacielem cara Aleksandra I i rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, panie profesorze? Zanim do biografii księcia Adama Jerzego, może o tej wspólnocie, czy skojarzeniu tutaj dwóch Adamów jest teraz taka idiotyczna reklama porównująca Caryce Katarzynę z Katrin Nev tylko dlatego, że mają to samo imię. Akurat to samo imię w przypadku księcia Adama Jerzego i Adama Bernarda Mickiewicza nie jest jedynym powodem, dla których warto ich ze sobą zestawić. Ich życie będzie splatało się wielokrotnie. Mickiewicz zawdzięczał, można powiedzieć, niemal całe swoje życie i karierę, w każdym razie poetycką właśnie Adamowi Jerzemu. Czartoryskiemu, bo Czartoryski stworzył ten system edukacji, który pozwolił młodemu, prowincjonalnemu bardzo chłopczykowi z Nowogródka osiągnąć poziom europejskiej edukacji w Wilnie. I książę Adam Jerzy będzie patronował później także kolejnym krokom Mickiewicza już na wielkiej scenie europejskiej w Paryżu w okresie wielkiej emigracji. Ale wróćmy do samego księcia Adama Jerzego. Rzeczywiście Izabela była panią romansową. Książę Adam Kazimierz żonę z kolei także zaniedbywał. Jak z ojcostwem Adama Jerzego było, to znaczy kto był jego prawdziwym ojcem, tego już pewnie nie dowiemy się. W grę wchodzi jeszcze jakiś książę francuski, jak głosi kolejna plotka. Y ograniczyłbym ze względu na podobieństwo podejrzany krąg do wyłącznie ojca legalnego, czyli Adama Kazimierza i wspomnianego przez panią ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina. Portrety dojrzałego księcia Adama Jerzego i portrety Lepnina z podobnego wieku zdradzają niemałe podobieństwo, ale rodzice księcia Adama Jerzego no, staną się w dalszym etapie swojego małżeńskiego rozwoju przykładem wspaniałego patriotycznego zaangażowania z obu stron. Będą do takiej roli, do takiego wzoru swojego syna później przygotowywać. No, skoro pochodził z jednego z najbogatszych domów arystokratycznych w Polsce, odebrał książę Adam Jerzy odpowiednie do tego wychowanie. Miał znakomitych preceptorów, takich jak Grzegorz Piramowicz, Franciszek Kniaźnin, Norblin. Szybko też zostaje wysłany na zagraniczny tur. Poznaje wybitne bardzo postaci europejskiego intelektu, myśli takie jak Johann Gottfried Herder, Goethe, czy w Anglii Edmund Berg, to poszerza horyzonty tego młodego człowieka, który już wtedy daje dowód jednej cechy rzeczywiście fenomenalnej. Ja w każdym razie, studiując różne postaci historyczne, nie spotkałem drugiego tak pracowitego człowieka. Każdy, kto zawita w progi biblioteki książąt czartoryskich w Krakowie i zechce rzucić okiem choćby na inwentarze tego, co zostało po księciu Adamie Jerzym, te setki tysięcy listów, które on napisał. Pamiętniki. Pamiętniki rozprawy, są wydane, tak. Poematy, to... tłumaczenia dzieł antycznych. Ten, tak, ten człowiek musiał pracować, no myślę, trzydzieści kilka godzin na dobę. Nie do pojęcia jest dla mnie, że można to w ogóle przeczytać to, co on napisał, pracując cały czas dla sprawy, dla Polski. Tak został wychowany głównie przez matkę. Która po tym okresie burzliwym i romansowym stanie się w końcu lat 80. wzorem Matki Spartanki. Książę Adam Jerzy Czartorski wrócił z zagranicy do rodzinnego domu w ostatniej fazie Sejmu Czteroletniego, ale zdążył być świadkiem uchwalenia konstytucji 3 maja. Dlaczego właściwie chwycił za broń? Do tego się przygotowywał. Chciał walczyć. W wojnie 1792 roku za bitwę pod Granem dostaje Order Virtuti Militari. A kiedy następuje klęska Polski, ogromne majątki książąt czatolskich są całkowicie zniszczone, splądrowane przez wojska rosyjskie, żeby uniknąć ostatecznej ruiny. Książęta czartoryscy Adam Kazimierz i Izabela Decydują się wysłać jako zakładników swoich synów Adama Jerzego i Konstantego Na dwór carycy Katarzyny Jeszcze w ostatnich miesiącach jej życia Tak właśnie w roli zakładnika trafia do Petersburga Książę Adam Jerzy swoim nastrojom daje wyraz wtedy jako poeta Bo pamiętajmy, że książę Adam Jerzy zapisał się także w historii literatury polskiej okresu sentymentalizmu swoim ogromnym poematem Bart Polski, napisanym pod wrażeniem likwidacji Rzeczpospolitej, no, wzruszający naprawdę poemat jego rozpaczy związanej z upadkiem Polski. I właśnie w takim nastroju on jedzie do Petersburga. Sytuacja zmienia się, kiedy po śmierci Katarzyny tron obejmuje Paweł I, Następcą tronu staje się automatycznie syn Pawła, Aleksander Pawłowicz. Umiejący roztaczać aurę liberalizującego młodego człowieka, wciąga do swojego kręgu towarzyskiego księcia Adama Jerzego. A na dobitkę okazuje się, że Aleksander ma niezwykle piękną żonę, która zakochuje się bez pamięci w księciu Adamie Jerzym z wzajemnością. Powstaje no, zdumiewający trójkąt i to nie jest już żadna plotkarska historia, tylko prawdziwa tragedia księcia Adama Jerzego. Rodzi się córkę... Tak, ale to sytuacja, w której Aleksander przyzwala. Wie przecież o tym romansie. Bynajmniej przez to nie zrywa stosunków z księciem Adamem Jerzym. Sam prowadzi dość bujne życie erotyczne. Mówię tu o Aleksandrze. No, paradoksalnie umacnia się przyjaźń księcia z carewiczem. Trwa ten romans, oczywiście terweniuje Paweł, ojciec Aleksandra, wysyła księcia Adama Jerzego na pierwszą placówkę dyplomatyczną w 1799 roku przy Królestwie Sardynii w Turynie. Debiut polityczny, na którym poznaje arkana europejskiej polityki, ale kiedy zostaje zamordowany Paweł I z przyzwoleniem swojego syna Aleksandra I, Książę Adam Jerzy może wrócić do Petersburga, do stolicy i tam fakt, że jego przyjaciel zostaje samowładnym carem, no automatycznie uruchamia niebywałą karierę tego polskiego patrioty, bo książę Adam Jerzy ciągle nosi manifestacyjnie order i militarii na szyi, bo tak się wtedy nosiło na wstążeczce na szyi, kłując tym w oczy rozmaitych rosyjskich dworaków, czuje się Przede wszystkim Polakiem i że jeżeli będzie służył Aleksandrowi, to w nadziei, że ten odbuduje Polskę. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Dlaczego książę Adam Jerzy Czartoryski, posiadacz orderu Virtuti Militari, został ministrem spraw zagranicznych Rosji? O tym za kilka minut. Że dla Ciebie giną, że dla Ciebie giną Chłopcy malowani Orszaki, dworaki, szum, w ich piór Orszaki, dworaki, szum historię historia czarna dyskoteką Nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom Orszaki, dworaki, szum, w ich piór Orszaki, dworaki szum, historia, historio, ty ma co nasza. Tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szumpa w ich piór. Orszaki, dwora ki szum. Historia, historio, historio cóżeś ty zamatnia. Wchamy się na scenę, a to jeszcze szatnia Orszaki, dwora i szumpa ich piór. Orszaki, dworaki, szum Historio, historio, jaka w tobie siła Żeś ty całe światy z mapy poznosiła Orszaki, dworaki, szum, palik, piór Orszaki, dworaki, szum Dlaczego książę Adam Jerzy Czartoryski został ministrem spraw zagranicznych Rosji? Był nim w latach 1804-1806, kiedy Rosja budowała koalicję antynapoleońską, a sam Czartoryski był wrogiem Napoleona, nie lubił Napoleona. Tak, może warto to zaznaczyć, bo to szczegół mało znany także Rosjanom że cały system ministerstw w Rosji wymyślił książę Adam Jerzy. Wcześniej przez cały wiek XVIII funkcjonowały tak zwane kolegia, a w Rosji przedpiotrowej, czyli XVII wiek, XVI wiek były prikazy, nie było ministerstw. W 1802 roku ten system został w Rosji wprowadzony i wtedy wiceministrem spraw zagranicznych został mianowany książę Adam Jerzy przy starym ministrze księciu Worącowie ale faktycznie on od początku kierował tym pierwszym w historii Rosji Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a formalnie zapisał się na liście owych ministrów pod numerem drugim, kiedy Woroncow podał się ze względu na wiek do dymisji. Mówię o tym także dlatego, że Rosja pamięta tradycję swojej polityki zagranicznej i chociaż jak słusznie pani przypomniała, książę Adam Jerzy, później stanie się wrogiem numer jeden Rosji otworzy listę skazanych na ścięcie z woli i wyroku Mikołaja I. I o paradoksie Francja udzieli mu gościny. Ta Francja, tak, Francja przeciwko której występował na rzecz Rosji. Rosji, która uważał będzie twórcą Federacji Narodów Słowiańskich. Czartoryski jest autorem takiego planu Puławskiego, który to plan zakładał, że przyszła Polska będzie zbudowana z terytoriów, które Rosja zabierze Prusom i Austrii. Czy był naiwny w takim myśleniu? Sam Czartoryski się nad tym zastanawia w swoich pamiętnikach. Czy dobrze zrozumiał wtedy naturę rosyjską? Liczył na początku swojej służby w Petersburgu, że można pogodzić interes polski i rosyjski, że jeśli Rosja Aleksandra I odbierze Prusom całość zaboru pruskiego, odbierze Austrii całość zaboru austriackiego i odbuduje Rzeczpospolitą w pełnym kształcie terytorialnym, przyłączoną do wspólnego domu Romanowów to stopniowo siła Rzeczpospolitej odbudowana w ten sposób jakby zrównoważy siłę rosyjskiego rdzenia imperium i będzie dualistyczna monarchia rosyjsko-polska. Książę Adam Jerzy zakładał, że jeśli Rosja wykona choćby pierwszy krok, to znaczy skupi wszystkie ziemie polskie pod swoim panowaniem, to wtedy Polska będzie już na tyle silna, że jeśli Rosja nie będzie w stanie zaadaptować się do takiego dwubiegunowego układu wewnątrz swojego imperium, polsko-rosyjskie imperium, żeby to było, to Polska będzie miała dość sił wtedy, żeby się Rosji przeciwstawić. To rozumowanie zostało brutalnie sfalsyfikowane właśnie przez Aleksandra I po raz pierwszy w roku 1805, kiedy Aleksander zrezygnował z podpowiadanych mu przez księcia Adama Jerzego planów walki przeciwko Prusom i sprzymierzył się z Prusami. Oczywiście przymierze rosyjsko-pruskie może być zawsze tylko i wyłącznie na szkodę Polski. Książę Adam Jerzy to dobrze zapamiętał. Ale nie opuścił cara Aleksandra I, pozostał przy Rosji. Nie wiem, co myślał o kampanii napoleońskiej, nie życzył pewnie Napoleonowi wszystkiego najlepszego, ale nie przewidział też jego porażki. No i reprezentował Rosję na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, zatem trzymał się Moskwy. Jeżeli zwracamy uwagę na trwałość tej orientacji na Rosję księcia Adama Jerzego, to trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy osobisty, wspomniałem o słowie tragedia, która połączyła księcia Adama Jerzego z Aleksandrem. Dopóki żył Aleksander, dopóty książę Adam Jerzy nie chciał występować przeciwko Rosji. To była kwestia jego honoru. Uważał, że ma coś do zawdzięczenia temu człowiekowi, że nie chce także szkodzić mężowi, Kobiety, z którą uczucia łączyły go trwale, no przynajmniej do 1815 roku. Bo po kongresie wiedeńskim książę Adam Jerzy będzie starał się zapomnieć o tej miłości i znajdzie dla siebie już jako bardzo dojrzały mężczyzna, 47-letni żonę księżnę Sapieżankę. Ta trwałość osobistych związków z carem była przeszkodą w zerwaniu z Rosją, ale nie jedyną. Książę Adam Jerzy uważał, że stawka na Rosję w sytuacji, kiedy większość Polaków związała swoje nadzieje z Napoleonem jest swego rodzaju zabezpieczeniem przyszłości polskiej bo nie wiadomo przecież kto wygra a Napoleona uważał i być może miał rację za wyjątkowo cynicznego gracza który traktuje narody jak liczmany w swojej imperialnej grze i nie będzie dla Polski poświęcał niczego z własnej sławy, własnych interesów a więc warto w takim razie obstawić i drugą możliwość w tej konfrontacji która nieuchronnie przecież się zbliżała konfrontacji dwóch imperiów rosyjskiego i francuskiego i pozostał temu wyborowi wierny ale nigdy nie stoczył się do roli sługusa carskiego kiedy car zdradził te plany które wcześniej akceptował a które dla czartoryskiego były drogą do odbudowy Polski książę Adam Jerzy podaje się do dymisji rezygnuje z funkcji ministra spraw zagranicznych. Realizuje natomiast inną misję i chwała Bogu, że ją realizuje. To jest misja kuratora Wileńskiego Okręgu Szkolnego obejmującego całość ziem Rzeczpospolitej pod zaborem rosyjskim. I to właśnie od 1803 roku realizowane dzieło księcia Adama Jerzego jest właśnie punktem spotkania z losami młodziutkiego Adama Mickiewicza, bo to właśnie pod patronatem i pod opieką księcia Adama Jerzego szkolnictwo od Wilna począwszy, po Wołyńskie Ateny, czyli po Krzemieniec, szkolnictwo na tym ogromnym obszarze staje się znakomitym szkolnictwem polskim, nie rosyjskim. Ono wychowuje polskich patriotów, wychowuje najnowocześniej, jak to było możliwe, według najnowszych europejskich wzorów Uniwersytet Wileński, Szkoły Wydziałowe. Liceum Krzemienieckie, wspomniane przeze mnie, to są właśnie ośrodki kształtowania przez następnych 20 lat. Kolejnego pokolenia wybitnych, znakomitych Polaków z Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim na czele. W 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim powołano Królestwo Polskie, a Czartoryski zaprojektował dla Królestwa Konstytucję. W Królestwie pełnił zresztą różne funkcje. Jak ocenić zasługi księcia właśnie na Kongresie Wiedeńskim? Czy one są przeceniane, czy niedoceniane? Mówię tutaj o powstaniu Królestwa Polskiego. Książę nie reprezentował Rosji na Kongresie Wiedeńskim. Rosja reprezentował car. Czartoryski był, jeśli można tak powiedzieć, Postacią, którą trzymał obok siebie Aleksander w Wiedniu, żeby straszyć niejako sprawą polską pozostałych partnerów w tej wielkiej geopolitycznej grze, która wtedy po wojnach napoleońskich się toczyła. Szantażować niejako Prusy, Austrię i przede wszystkim Wielką Brytanię, najbardziej niechętnie nastawioną do Oddania Rosji jakichkolwiek ziem z byłego zaboru pruskiego czy austriackiego, bo chciał po prostu poszerzyć ten obszar, który zostanie do Rosji przyłączony, ale za cenę dla Polski bardzo korzystną, a mianowicie za cenę odnowienia nazwy Królestwo Polskie, której Napoleon nie odnowił i za cenę stworzenia struktury państwowej, tak jak pani wspomniała, rządzonej w oparciu o liberalne prawo, o konstytucję, w której układaniu księża Adam Jerzy brał udział, najbardziej liberalną w ówczesnej Europie konstytucję, z własną siłą zbrojną, niedużą, ale świetnie wyszkoloną i w dodatku z jednoznacznie złożoną na ręce księcia Adama Jerzego deklaracją, że to państewko zostanie poszerzone wewnętrznie, w ramach Imperium Rosyjskiego przez dołączenie do niego tzw. ziem zabranych, czyli ziem litewsko-ruskich. Książę Adam Jerzy, odebrawszy to przyrzeczenie, uważał, że warto nadal stać przy Aleksandrze i pilnować, by to przyrzeczenie zostało zrealizowane. To znaczy, żeby nie tylko Warszawa, ale również Wilno, Grodno Nowogródek, te rodzinne strony Adama Mickiewicza, o którym za chwilę także będziemy mówili, żeby one także stały się częścią państwowości polskiej, złączonej, to prawda, pod berłem władcy rosyjskiego, ale odbudowującej życie narodowe polskie, życie kulturalne polskie, tak jak miał na to nadzieję książę Adam Jerzy. Te nadzieje zostaną pogrzebane w 1823 roku, kiedy nowosilcow. Niegdyś przyjaciel księcia Adama Jerzego w tzw. Komitecie Młodych Doradców Cara na początku panowania Aleksandra I... Nowosilcow będzie starał się zniszczyć Czartoryskiego i jednocześnie użyć do zniszczenia sugestii, że młodzież spiskuje właśnie w tych szkołach przez Czartoryskiego nadzorowanych, że próbuje obalić cały system carski. I tak wybucha sprawa filomatów i filaretów. W 1823 roku wybuchają prześladowania tych młodych ludzi, wśród których najważniejszy dla polskiej kultury okaże się Adam Mickiewicz. Po tym ataku, uderzeniu w Uniwersytet Wileński, książę Adam Jerzy zrezygnuje z dalszego patronowania okręgowi wileńskiemu, nad którym już nie panował. Nie był w stanie obronić go przed carską administracją, przed nacjonalizmem rosyjskim, który reprezentował Nowosilców. W roku 1825 umiera Aleksander... Pierwszy. No i tutaj chyba rodzi się nowy książę Czartoryski, bo nie może się dogadać z księciem Konstantym, krytykuje jego politykę, postuluje właśnie włączenie tych pozostałych ziem pod zaborem rosyjskim do Królestwa Polskiego. No i taką postawą zyskuje dużą popularność wśród środowisk patriotycznych. Kiedy wybucha powstanie listopadowe w 1830 roku, zostaje wybrany prezesem rządu narodowego. Rodowego. I to jest punkt zwrotny w życiorysie Czartoryskiego. Car Mikołaj I wydaje na niego wyrok śmierci, opuszcza Polskę. W 1833 jest już na emigracji w Paryżu, choć wcześniej, trzy lata wcześniej pisze taki esej, list o dyplomacji, gdzie daje wizję pokojowej Europy, która szanuje prawa jednostki i broni te słabsze narody przed silniejszymi. Zatem dużo działo się na starcie nowego życia czartoryskiego. Tak, można powiedzieć, że życie księcia Adama Jerzego dzieli się jakby na trzy trzydziestolecia. Bo żył nieco ponad 91 lat. To trzecie, może najbójniejsze, najbardziej aktywne, po śmierci Aleksandra I, która uwalnia jakby Adama Jerzego od zobowiązań prywatnych, wybucha jak nieudane powstanie dekabrystów w Rosji. Wtedy ujawnione zostają kontakty owych dekabrystów z Polskim Towarzystwem Patriotycznym działającym w konspiracji. I sąd nad członkami Towarzystwa Patriotycznego, oskarżonymi o współpracę z dekabrystami, staje się obowiązkiem Senatu Królestwa Polskiego. Tak to prawo określało w Królestwie Polskim. Na czele tego sądu stał senator książe Adam Jerzy Czartoryski i wyrok sądu był wyrokiem uniewinniającym całkowicie. No był to policzek w twarz Mikołaja I, który chciał surowych wyroków wskazujących i rzeczywiście przeforsuje, potem złamie wyrok Polski i będzie prześladował polskich patriotów skupionych w konspiracyjnym towarzystwie. Ale wtedy książę Adam Jerzy pokaże, że nie łączą go już żadne więzy z Rosją, z carem, że jest gotów jednoznacznie opowiedzieć się po stronie polskich patriotów walczących z Rosją. Nie uważał, żeby powstanie było w dobrym momencie zrealizowane, powstanie listopadowe, nie uważał, żeby sama deklaracja detronizacji cara była szczęśliwa dla sprawy polskiej, ale książę Adam Jerzy bez wahania opowiada się po stronie polskiej walki o niepodległość i otwiera listę wrogów cara Mikołaja i będzie walkę z carem Mikołajem prowadził już do końca życia cara, do 1855 roku, organizując na emigracji no, niewiarygodnie rozległą sieć informatorów Agentów, którzy będą przeciwdziałali postępom Imperium Rosyjskiego w Europie Wschodniej, od Kaukazu poczynając po Szwecję i Finlandię na północy kończąc. Pierwszy książę Adamowierza zorganizuje strukturę polityki prometejskiej, budzenia tych małych narodów, których jeszcze wielu wtedy w Europie nie uważało w ogóle za narody właśnie Ukraińców, Tatarów, Krymskich. Górali kaukaskich, Czerkiesów, jakich wtedy nazywano, Finów. Budzić ich do walki przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Walki, której centralnym ogniwem miała być właśnie Polska. To jest zupełnie nowy, oryginalny wkład księcia Adama Jerzego Czartoryskiego do polskiej myśli politycznej. A obok tego jego zasługa być może największa, ta kulturowa, której symbolem jest Hotel Lambert, pałac skupiony na wyspie Świętego Ludwika w samym środku Paryża. I skupienie tam no życia kulturalnego, literackiego, emigracji, to znaczy miejsce, w którym będą się spotykali Słowacki, Mickiewicz, Chopin. A dla Mickiewicza przecież to właśnie książę Adam Jerzy załatwi, jeżeli można użyć takiego nieładnego określenia, wysokie krzesło profesora literatur słowiańskich w Collège de France w latach 1844-45. Tak długo tym profesorem nie był. Jego działalność polityczna spowodowała, że usunięto go z uczelni. Tak, ale to upadek koniunktury politycznej ostatecznie po powstaniu styczniowym sprawi, że bezpośredniej kontynuacji dzieło księcia Adama Jerzego Czartorskiego w XIX wieku po powstaniu styczniowym nie ma na większą skalę. Ale do tej myśli o potrzebie organizacji współpracy narodów uciemiężonych przez imperia, nie tylko przez rosyjskie imperium, ale także przez imperium austriackie, odżyje w myśli Józefa Piłsudskiego, odżyje później w myśli Jerzego Giedrojcia. Można nie zgadzać się z tą myślą, można z nią polemizować, ale trudno nie widzieć jej ciągłości aż po wiek XXI. Antoni Słonimski, rok 1955. Mickiewicz, cóż by się z wami stało, nierozumne drzewa? Tartak by was pochłonął i pociął na deski, i tyle by z was było. Lecz w ziemi litewskiej razem z wami żył człowiek, który o was śpiewał. Poza ściankach na Litwie różni Mickiewicze żyliby zwykłą pracą przykladnych Polaków. Cóż by nas obchodziły te Tuchanowicze, Ktoż by pamiętał imię córki Wereszczaków? Po zaułkach wileńskich bracia filomaci Przeminęliby nikłym, niepowrotnym cieniem. Dzisiaj szukamy imion i serc tych postaci, Które w historii on podmalował wzruszeniem. Tyś mnie najpiękniejszymi przykuł łańcuchami, Tyś dla mnie słowo pierwsze, pierwszy człowiek Adam. Tyżeś mnie wyrwał z ziemi, uskrzydlił słowami i dumny jestem z mowy, którą i ja wladam. I na nas część twiej wielkiej miłości spłynęła. Wiem, komu oddać miłość wszystkie ziemskie dziela. Wiem, że w szczęściu ludzkości wszystkie nasze cele razem lodzi przyjaciele. Adam Mickiewicz, o którym już pan profesor wielokrotnie wspominał, był o 28 lat młodszy od Czartoryskiego. Nie zdążył wziąć udziału w powstaniu listopadowym, nie przyjechał do Polski, ale od lat 30. był pod opieką w Paryżu swojego mentora, księcia Czartoryskiego. Dlaczego Mickiewicz nie wziął udziału w powstaniu listopadowym? Cóż, można powiedzieć, że pierwszy raz losy księcia Adama i młodego Adama Bernarda przecięły się jeszcze w Wilnie, kiedy książę Adam Jerzy wizytował uniwersytet i mógł wysłuchać popisu młodego studenta Adama Bernarda Mickiewicza w Uniwersytecie Wileńskim. Patronat księcia Adama Jerzego nad Adamem Mickiewiczem przestała funkcjonować z chwilą, kiedy Adam Mickiewicz trafił w łapy rosyjskiej policji wraz z innymi studentami i absolwentami, bo Adam Mickiewicz już był od dłuższego czasu absolwentem, nauczycielem szkoły w Grodnie, ale jako były student i uczestnik Towarzystwa Filomatów Mickiewicz zostaje wraz z innymi aresztowany i wysłany do Rosji. Tu już książę Adam Jerzy nie może pomóc w żaden sposób, ale to zesłanie paradoksalnie ma bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny Adama Mickiewicza, bo Towarzystwo w Petersburgu i w Moskwie, i w Odessie, w tych miastach, które odwiedza i w których wiele czasu spędza w ciągu pięciu lat zesłania do Rosji Mickiewicz. Towarzystwo jest bardzo obyte w świecie. Podnosi poprzeczkę wymagań intelektualnych wobec genialnego poety, choć obniża jednocześnie poprzeczkę wymagań moralnych w stosunku do nauk wyniesionych z Wilna. Tak to zesłanie wyglądało. To nie były jakieś cierpienia w okowach, w kajdanach w przypadku Mickiewicza. To były podróże wśród podziwiających go arystokratów, występy na salonach rosyjskich, oczywiście w języku francuskim, konwersujących. Mickiewicz uzyskuje paszport, możliwość wyjazdu. Niedługo przed powstaniem listopadowym trafia do Italii i tam właśnie dosięga go wiadomość o powstaniu listopadowym. Dlaczego nie wrócił, dlaczego nie zdążył, dlaczego dojechał tylko do Wielkopolski, to w momencie, kiedy powstanie dogorywało. Wiele jest na ten temat teorii, spekulacji, czy były jakieś tajne misje, które miał realizować w Italii, czy nie. Pewnie tego nie rozstrzygniemy, czy zabrakło może determinacji, czy odwagi Adamowi Mickiewiczowi, żeby przekroczyć te granice, wziąć udział w walce, ale był już mistrzem tego pokolenia, które stanęło do walki, wydane w 1822 roku. Poezję w dwóch tomach, a potem przede wszystkim Konrad Wallenrod, który ukazał się w Rosji, dozwolony przez cenzurę w 1828 roku. To przecież będzie natchnienie dla konspiratorów, którzy wywołają powstanie listopadowe. I z tego punktu widzenia Mickiewicz przez niektórych owszem, był zachęcany, żeby czynem poświadczył wezwaniom swoich słów, ale przez innych będzie zatrzymywany, żeby nie narażał swojego cennego życia i perspektywy pisania kolejnych genialnych dzieł, w których będzie mógł te emocje zbiorowe Polski walczącej o niepodległość utrwalić. Wiersz do matki Polki, może najbardziej dramatyczny wiersz o losie Polaków walczących o niepodległość powstał przed wybuchem powstania listopadowego, a w oparciu o relacje, które zbierał od uczestników powstania, kiedy sam przebywał w Wielkopolsce tuż za granicą Królestwa Polskiego, powstanie przecież słynna wizja powstania, jaką odzwierciedlają Reduta Ordona czy śmierć pułkownika poświęcone wiersze Emilii Plater, a potem te najbardziej genialne dzieła, które zmieniają rzeczywistość, a więc Dziady, część trzecia, ta drezdeńska, napisana w ciągu dziesięciu dni, to aż wierzyć się nie chce i powstające wolniej arcydzieło epiki Pan Tadeusz, opublikowane w 1834 roku. W Paryżu. Tak, w Paryżu. Z naddatkiem odkupuje winę, jeśli można potraktować jako winę brak udziału mhm. Adama Mickiewicza bezpośrednio w powstaniu. Ale poza tym, że Adam Mickiewicz tworzy, to włącza się także w życie emigracyjne. Środowisko emigracyjne nie było jednolite w poglądach. Trwały przecież ostre spory polityczne, a Czartoryski mimo że chciał to nie był przecież przywódcą emigracji, nie wszyscy uznawali jego wyższość. No i też stabilizacja, bo Mickiewicz ożenił się z Celiną Szymanowską, miał sześcioro Dzieci. No i oczywiście, o czym pan wspomniał, otrzymał Katedrę Literatur Słowiańskich, a w 1841 roku związał się z Kołem Towiańskiego, przywódcy, jak mówi się, sekty, która głosiła nowe objawienia i odrodzenie życia duchowego. Po co mu to było? Adam Mickiewicz nie przyłącza się do obozu, którego liderem jest książę Adam Jerzy ale do nurtu środkowego, jeżeli można tak powiedzieć, który reprezentuje między obozem księcia Adama Jerzego a radykalnymi demokratami, Joachim Lelewel, profesor, mistrz podziwiany i opisywany w specjalnie dedykowanym mu wierszu, mistrz Adama Mickiewicza z Wilna. To właśnie w Komitecie Narodowym Polskim, przewodzonym przez Lelewela, powstaje w kręgu tego komitetu pielgrzym polski, pismo, do którego ponad 30 artykułów napisał Adam Mickiewicz, tym z taką pasją napisane artykuły jak o Partii Moskiewskiej i Partii Polskiej, o ludziach rozsądnych i ludziach szalonych. Te pojęcia, które wchodzą do jakby obiegu myśli polskiej po dzień dzisiejszy. Wtedy także razem z Lelewelem tworzy Mickiewicz to słynne hasło, które powtarzamy czasem, może bez wiary, ale wtedy ono z wiarą było naprawdę stworzone. Hasło za wolność naszą i waszą. W wersji Mickiewicza brzmiało ono za wolność waszą i naszą. To hasło utrwala się wtedy po powstaniu listopadowym. Mickiewicz jednakże nigdy nie posuwa się do tego, co robi radykalne, demokratyczne skrzydła migracji, które w ogóle odmawia księciu Adamowi Jerzemu patriotyzmu, zwalcza go czasem haniebnymi po prostu środkami. Mickiewicz nie zrywa kontaktów z księciem Adamem Jerzym, a kiedy wejdzie w orbitę wspomnianego przez panią, być może agenta rosyjskiego, choć to nie jest udowodnione, natomiast że Szalbierzem był intelektualnym, to nie ma wątpliwości, mówię oczywiście o Andrzeju Towiańskim. Ta wspaniała rola, którą odgrywał na trybunie Collège de France jako najlepszy propagator sprawy wyzwolenia narodów i wyzwolenia Polski, zostaje zwichnięta tymi ideami, które szeptał mu do ucha Towiański. Z tym wiąże się także nieszczęsny romans Mickiewicza z Ksawerą, dajbel podsuniętą mu przez Towiańskiego. To nie był dobry epizod w życiu Mickiewicza, choć na pewno intelektualnie bardzo ważny, ale trudny do zrozumienia. Mickiewicz jest człowiekiem czynu. Podejmuje działania na rzecz powołania Legionu Polskiego. Najpierw tworzy taki Legion w Rzymie, który to Legion walczy dla Lombardii, ale także udaje się do Stambułu, by tam powołać Legion Polski walczący z Rosją. I tu niestety w dziwnych okolicznościach umiera. Mickiewicz rzeczywiście pozostał do końca życia człowiekiem czynu. Właściwie Mickiewicz złamał pióro w drugiej połowie lat 30 -tych. Ostatnim przejmującym wyrazem jego geniuszu są liryki lozańskie. Przechodzi do nowej fazy walki o niepodległość Polski, zrzuciwszy z siebie wpływy Towiańskiego, czy w każdym razie ich najbardziej trującą część, w momencie, kiedy wybucha w Europie zjawisko znane pod nazwą Wiosny Ludów w 1848 roku. Wtedy właśnie Mickiewicz rusza natychmiast do Włoch, by tam tworzyć ów Legion Polski. Wtedy ma miejsce niezwykle burzliwa audiencja, jakiej udzielił Mickiewiczowi nowy papież Pius IX, gdzie przez godzinę przemawiał namiętnie do papieża Mickiewicz, potrząsając ręką następcy Świętego Piotra i powtarzając słowa o tym, że teraz... Chrystus jest w bluzach robotników paryskich. Ta radykalizacja wizji walki o niepodległość opartej na hasłach bliskich tradycjom rewolucji francuskiej Daje znać o sobie także w redagowanej przez Mickiewicza Trybunie Ludów we Francji. Ale ostatnim zrywem energii czynu Mickiewicza jest właśnie wspomniany przez panią epizod stambulski. Wiąże się on z wybuchem wojny krymskiej, wojny między Rosją a Turcją, do której po stronie Turcji włączają się Francja i Wielka Brytania. Zresztą wtedy, warto to może przypomnieć, Mickiewicz pisze swoje ostatnie dzieło poetyckie, ale nie po polsku, tylko ogromną Odę Łacińską na cześć Napoleona III, cesarza Francji, starając się podbudować ten nastrój oczekiwania na skuteczną wreszcie walkę o niepodległość przy pomocy Francji. Jedzie do Stambułu w czasie tej wojny, gdzie ma organizować się Legion Polski czy dywizja polska kozaków sułtańskich pod wodzą agenta księcia Adama Jerzego Sadyka Paszy, Michała Czajkowskiego. Godzić też zwaśnione i tam środowiska polskich działaczy niepodległościowych i umiera rzeczywiście dość nagle w końcu 1855 roku. Niektórzy, ostatni Bojżeleński próbowali wywodzić z tego jakąś sugestię otrucia przez któregoś z wrogów politycznych. Nie trzyma się to zupełnie faktów historycznych. Fakty są takie, że szalała wtedy w Stambule epidemia cholery. Mickiewicz z zachwytem niedługo przed śmiercią pisał o brudzie i smrodzie, który go otacza tam w Stambule. Co mu tak swojsko przypomina czasy dziecinne w dworkach w okolicach Nowogródka. To niewątpliwie nie sprzyjało ten brak higieny, uratowaniu zdrowia już 57-letniego steranego. Bardzo trudną sytuacją rodzinną, żona już nie żyła, żona, którą zresztą musiał się opiekować niepełnosprawna umysłowo, szóstka dzieci, jak pani powiedziała, no i tym napięciem woli. Geniuszu w tylu różnych formach działania, od literackiego poczynając na politycznym zaangażowaniu, kończąc patriotycznej pasji. Historia Żywa